Odcinek piąty. Czystka objęła około 600 generałów, pułkowników i oficerów wyższego stopnia. Natomiast od wiosny 1928 roku rozpoczęło się przenoszenie lub też czasowe delegowanie generałów, pułkowników i oficerów niższych na stanowiska cywilne. Z tego to źródła Polska otrzymała w latach 1926-39 siedmiu premierów, piętnastu ministrów, siedmiu wiceministrów, szesnastu wojewodów, dwóch wicewojewodów, około 110 starostów, prezydentów miast i burmistrzów, czterdziestu ambasadorów, posłów i konsulów oraz ponad 30 innych wyższych urzędników. Dane według pracy Piotra Staweckiego ogłoszonej w Wojskowym Przeglądzie Historycznym 1965 nr 3. Dziesiątki tysięcy urzędników i pracowników niższego szczebla we wszystkich działach administracji zostało uzależnionych od tej góry. Znaczna część masy owych upolitycznionych oficerów lub urzędników posłusznych konwentowi tajnej, lecz najwyższej w Polsce władzy po śmierci Piłsudskiego, a także oddanego konwentowi oficerstwa, znalazła się na emigracji, stopniowo się tam organizując dla powrotu do kraju i objęcia w nim na nowo rządów. Jeśli dodamy do tej grupy działaczy opozycyjnych w rodzaju Stanisława Strońskiego lub Pragiera, zdemoralizowanych intrygami i w ogóle fatalną praktyką polityczną z lat 1921-26, to łatwo sobie wyobrazić niebywale trudności generała Sikorskiego. Nie zapominajmy wreszcie o grupkach młodzieży szukającej własnych, naiwnych, a w niektórych wypadkach także i gwałtownych chwytów, dla naprawy sytuacji według własnego... Niezrozumienia, a otrzymany obraz może naprawdę natchnąć rozpaczą. Jednakże nie było z nami tak źle mimo wszystko, jeśli sięgniemy do porównań. Oto we Francji, kraju wielkim, który nie doświadczył rozbiorów, kraju ludzi pracowitych i zdolnych, zastaliśmy robaczywych na ciele i na duchu polityków, Obserwowaliśmy też różnego rodzaju dywersję, ultraprawicową, trockistowską i po prostu proniemiecką. Dwieście rządzących Francją rodzin kierowało się swoimi interesami, nie patriotyzmem. W rezultacie polowę wspaniałej francuskiej broni pancernej uchwycili Niemcy w depo w magazynach, Potężna flota francuska ogłosiła neutralność, a miliony obywateli znalazły się przez okres wojny w wienieckich obozach. Pokonana Francja ze swoim olbrzymim przemysłem służyła teraz trzeciej Rzeszy na rozkaz swoich własnych przywódców. Ale jeśli wymawiamy Francuzom, że nie chcieli bić się o Gdańsk, to nie zapominajmy i o takich naszych dygnitarzach, którzy długo uprawiali politykę kompromisu z Hitlerem. Naśladowaliśmy więc ze skutkiem fatalnym wzory francuskiego parlamentaryzmu, który skompromitował się wreszcie nie tylko u nas, ale i na gruncie własnym i to na naszych oczach. Dla koncepcji generała Sikorskiego był to z pewnością cios o niebyle jakim znaczeniu. Z kolei wypadło nam wszystkim zaznajomić się z inną demokratyczną strukturą zachodu – angielską. Poznajmy więc wyspiarzy. Najpierw z prasy. Pomijając już haniebne okoliczności prowadzące do cynicznej zdrady i rozbioru Czechosłowacji – przez rządzące na zachodzie francuskie i francusko-niemieckie familie i do akceptacji tego rozbioru przez brytyjski parlament, zajrzyjmy na wyrywki do londyńskiej prasy i do parlamentarnego hansarda, diariusza sprawozdań z lat 1939-40 a zrozumiemy lepiej konsystencję tamtejszej polityki, jakby dziwacznego puddingu, mieszaniny gadulstwa, fałszów, przewrotności, pychy i obludy, tu i ówdzie z migdałkami zdrowego sensu, niekiedy rodzynkiem skrupulu. Oto w Daily Express Lorda Beaverbrooka, Nakład 2,5 miliona egzemplarzy, jeszcze 2 stycznia 1939 roku wielki artykuł. Nie będzie w Europie wielkiej wojny w roku bieżącym. Brytania rośnie w potęgę, powiedział nam to Chamberlain. A w istocie, zdaniem generała Fullera, brytyjskie siły zbrojne ledwie starczały do prowadzenia drugorzędnej wojny kolonialnej. Zasię 15 lutego ambasador brytyjski Henderson oświadczył w Berlinie Niezależnie od tych czy innych nieporozumień, Wasz Führer i brytyjski premier zbudowali w Monachium fundamenty pokoju i dobrego porozumienia Niemiec i Wielkiej Brytanii. W przededniu marcowego najazdu na Czechosłowację Pisma londyńskie, odpowiednio instruowane, nadal ogłupiały czytelników tytułami. Napięcie lagodnieje Sytuacja międzynarodowa mniej niepokojąca Optymizm rządu Tymczasem Czesi, którym Londyn niejako z laski udzielił pożyczki w sumie aż 16 milionów funtów musieli oddać Hitlerowi ponad tysiąc samolotów Przeszło 2000 dział, 1000 czołgów, 43 tysiące karabinów maszynowych, mnóstwo materiału wojennego i wiele fabryk. W ogóle cały kraj. W tychże dniach Financial Times zasygnalizował nowy etap w gospodarczym zbliżeniu przemysłów brytyjskiego i niemieckiego. Radziecką propozycję natychmiastowego zwolania Konferencji Ministrów Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii, Francji, Związku Radzieckiego, Polski, Turcji i Rumunii minister spraw zagranicznych Lord Halifax określił jako przedwczesną. Wierzyć się nie chce. Zajęcie przez Hitlera Klajpedy i najazd Mussoliniego na Albanię nie wytrąciły gabinetu Chamberlain'a z wielce dogodnego optymizmu. Krótko mówiąc, Londyn chciał doczekać się interwencji lub gwarancji ze strony Moskwy bez wyraźnych zobowiązań brytyjskich. Brytyjczykom zachciało się Moskwę przechytrzyć, ale w izbie gmin Churchill mówił – ludzie tu pytają, czy możemy ufać Rosji. A w Moskwie, jak sądzę, mówią, czy możemy ufać Chamberlainowi. Tymczasem pośród przetargów mimochodem skazano Polskę. 23 maja Manchester Guardian pocieszał. Polskę należy uważać za największą potęgę wojskową na wschód od Renu, z wyjątkiem naturalnie Niemiec. Cała nadzieja zachodu polegała na tym, żeby wojna wybuchła na wschodzie. Tymczasem Anglicy przekazali czeskiemu bankowi narodowemu, czyli Niemcom, 5 milionów funtów. Na temat ówczesnych handlowych i politycznych podstępów Archibald Sinclair oświadczył, Gdybyśmy zaofiarowali Rosji trzy miesiące temu tylko połowę tego, co utraciliśmy przez uparte, głupie i nieszczere przetargi, to już dawno zbudowalibyśmy front pokoju. 24 lipca Daily Express wydrukował artykuł Cyrila Mortona z wielką nowiną. Wiadomość pochodziła od Roberta Hudsona, sekretarza Departamentu Handlu Zamorskiego. O zaofiarowaniu trzeciej rzeszy miliarda funtów. Na co? Na rozbrojenie. Jeżeli Niemcy pójdą na rozbrojenie, to możemy im dopomóc, rozwijając w Niemczech i w Europie przemysł na zyskownej podstawie produkcji pokojowej. Jedno z pism zapewniało, że Brytania i Rosja osiągnęły porozumienie inne oświadczały, że pokój musi zależeć nie od stosunków Brytanii z Rosją, lecz od stosunków Brytanii z Niemcami. Krótko mówiąc, wszyscy wykręcali się od spojrzenia w oczy prawdzie. W Moskwie przez wiele tygodni nie mogło dojść do zawarcia paktu. Stalin wobec fiaska rozmów z mocarstwami zachodnimi Musiał wybrać dla wygrania czasu chwilowe porozumienie z Hitlerem, uzyskując czas na przygotowanie się do nieuchronnej rozprawy. Tymczasem publicyści londyńscy drukowali głupstwo za głupstwem. Nawet jeśli pakt z Rosją nie będzie podpisany, ogólnie się przewiduje, że w razie wojny Rosjanie przyjdą demokracją z pomocą. Niby dlaczego? Z miłości do tych rzekomych demokracji? Albo też nie ulega wątpliwości, że nawet jeśli agresja nastąpi przed podpisaniem traktatu, to Związek Radziecki przyłączy się do jej odparcia. A 22 września, już po klęsce w Polsce, bodaj jedyny szczery Anglik, Sir Stafford Cripps, Wyjaśnił realistycznie, o co właściwie w przetargach chodziło. Czy nie jest teraz jasne, że gdyby Rosja stanęła u boku aliantów, to cała walka na wschodzie spadłaby na jej barki, a Francja i Brytania nie byłyby zdolne do udzielenia Rosji pomocy, tak samo jak nie były zdolne czy chętne do przyjścia z pomocą Polsce? Podczas gdy opinia brytyjska nadal po strusiemu chowała głowę w piasek, udając, że nie dostrzega ze strony trzeciej Rzeszy żadnego niebezpieczeństwa, Londyn sprzeciwiał się Moskwie w sprawie państw bałtyckich i Finlandii. W Związku Radzieckim przewidywano, że te male i słabe państwa mogą stanowić zbyt wielką dla Hitlera pokusę jako teren wypadowy na wschód. Podobnie Związek Radziecki był zainteresowany w utrzymaniu bazy zamykającej Bałtyk na Wyspach Holandzkich. Tymczasem Londynowi o nic innego nie chodziło jak o to właśnie, żeby Hitler nareszcie ruszył dalej na wschód. Warto dodać, że przy końcu października 1939 roku minister spraw zagranicznych Halifax przypomniał Izbie Gmin, Historyczny fakt, ten oto, że w Polsce Rosja przesunęła swoje granice tylko do tego, co w zasadzie, substantially, było linią zalecaną w Wersalu przez Lorda Carzona. Ale rosyjską wojnę z Finlandią określali nawet socjaliści brytyjscy jako «brutal aggression a horrible business». Brutalną napaść i potworną sprawę, choć nie tak dawno pogodzono się z rozbiorem Czechosłowacji, a potem z hitlerowską inwazją na ten kraj i z losem Polski. Giętkość brytyjskiej dyplomacji, a z nią i opinii, była zadziwiająca. Tu powoływano się na rację silniejszego, tam na rzekomą moralność w obronie słabych. A zawsze stosowano się do interesu własnego, nie uznając podobnego interesu u innych, chyba po dobiciu targu. W każdym razie już wtedy rozgłaszano, nawet w Izbie Gmin, że Hitler gotów jest zawrzeć zawieszenie broni, a przy okazji mobilizowano opinię na temat pomocy dla Finlandii. Wojna mocarstw zachodnich z Rosją, oto najsłodsze z hitlerowskich marzeń, telefonował rotterdamski korespondent Timesów. Zresztą w końcu 1939 roku generał brytyjski Hubert Gaff wydrukował w Sunday Mail artykuł zaczynający się od zdania. Prędzej czy później, jestem przekonany, będziemy musieli wojować z Rosją. Dalej general zalecał morską ekspedycję do Petsamo w celu zniszczenia floty rosyjskiej i dla blokady Murmańska, jakby odgadując życzenia Niemców. Zresztą general nie uważał za żadną fantazję poglądów, że Niemcy skończą na sojuszu z Brytyjczykami, a więc na wymarzonym sojuszu przeciwko wspólnemu wrogowi radzieckiemu. Jak wielu innych generałów i pułkowników brytyjskich i polskich, Gaw uważał Związek Radziecki za kolosa na glinianych nogach. A mieszkańcom wysp nadal wpajano, że są oni jedynymi obrońcami sprawiedliwości, pokoju, wolności i swobód obywatelskich. Także i we Francji, w imię podobnych najwyższych ideałów rozpoczęła się propaganda za wypowiedzeniem wojny Związkowi Radzieckiemu w nadziei, że doprowadzi to do porozumienia się z Hitlerem i do wspólnej z nim wyprawy przeciw komunizmowi. Sunday Times z 18 lutego 1940 roku też dowodził, że rajdy lotnicze na Baku ze startem w Mosulu Mogłyby w razie sukcesu przybliżyć koniec wojny i stanowiłyby daleko mniej ryzykowną operację niż natarcie na linię Zygfryda. Jeszcze dla mocarstw zachodnich wojna właściwie nie rozpoczęła się, a już projektowano jej zakończenie. Z upadkiem Czechosłowacji i Polski pogodzono się łatwo, a trzeba dodać, że piąte kolumny w Anglii i Francji działały wówczas niemal jawnie z aprobatą w sferach zamożnych. W lutym i marcu organizowano International Force, siły międzynarodowe, do walk z Rosjanami w Finlandii, czemu sprzeciwiali się w liście do Manchester Guardian różni działacze z Bernardem Shawem na czele. Zresztą eksperci orzekli, iż Niemcy nie są gotowi do wojny, a minister wojny Belisza wyraził pogląd, że porachunki ze Związkiem Radzieckim należy raczej odłożyć na czas, kiedy Trzecia Rzesza już będzie zwyciężona. I bardzo martwiono się, że Finlandia kapituluje, zamiast prosić o przysłanie tych stu tysięcy ochotników, którzy już czekali w portach brytyjskich i francuskich. Wobec tego pisma zmieniały ton z dnia na dzień, proponując zbliżenie się do Związku Radzieckiego, ale bez pośpiechu, jako że 4 kwietnia, na kilka tygodni przed klęską Francji, Chamberlain oświadczył, że jest absolutnie pewny zwycięstwa. Dlaczego? Bo Hitler nie wyzyskał początkowego sukcesu. Dał czas Anglii i Francji na wzmocnienie obrony. Jednym słowem – Spóźnił się na autobus. Chyba każdego z nas, byliśmy wtedy we Francji, wszystko to przerażało. Aż dziw bierze, że miliony dojrzałych Europejczyków dawały się tak nabierać. Z tego rodzaju sensacji mieliśmy jeszcze oświadczenie generała Ironsaida, szefa imperialnego sztabu generalnego, w Daily Express z dnia następnego. Szczerze mówiąc, będziemy radzi walce. Jesteśmy pewni siebie. A kiedy Wehrmacht zajął Danię i uderzył na Norwegię, Chamberlain uznał to za poważny błąd Hitlera. Ale to samym aliantom wypadło opuścić Norwegię. Od 10 maja na miejsce premiera Chamberlaina przyszedł przeciwnik ugody Winston Churchill. W trzy dni potem kapitulowała Holandia, wkrótce po niej uległa Belgia, a pancerz niemiecki rozprół sojuszniczy front i szybko podążył ku portom na kanale. Pomyślną ewakuację z Dunkierki 330 tysięcy żołnierzy ze stratą 30 tysięcy Brytyjczyków, tysiąca dział 60 tysięcy pojazdów przyjęto w prasie brytyjskiej za zwycięstwo. Churchill zalecał rodakom spokój i wiarę w ustalenie się nowej linii frontu we Francji, ale podkreślił, że sojusznicy doznali kolosalnej klęski wojennej. Dnia 17 czerwca skapitulowała Francja. Dopiero teraz ambasador Stafford Creeps miał pojechać do Moskwy, jako że Wielka Brytania pozostawała sama samiuteńka wobec całej potęgi Hitlera. Mogła się najwyżej bronić. Zwycięstwo zależało od przetrwania trudnego okresu, aż do ewentualnego sukursu z nadwolgi i z oceanu. Ciekawie wspomina te dni pewien brytyjski publicysta. Dyplomaci z różnych poselstw i ambasad dowodzili mu co następuje. Wielka Brytania nie ma nic do wygrania czekając aż będzie pobita. Niemcy nie pragną zniszczenia Brytanii, gdyż poszukują partnera przeciwko Rosji. Wielka Brytania może być pewna tego, że Niemcom nie chodzi o nic więcej w rezultacie wojny, jak o urządzenie Europy Wschodniej i o korektę w rozdziale pewnych kolonii. Polska i Czechosłowacja będą odbudowane. I cóż Wielka Brytania straci, jeśli Belgia i Holandia oddadzą Niemcom część swoich posiadłości zamorskich? Zamożniejsze rodziny już zamawiały miejsca na transatlantykach, ryzykując raczej przeprawę za ocean niż pozostawanie pod bombami Luftwaffe. W tymto momencie przybywa Anglikom sojusznik słaby materialnie, silny duchem. O wielce wymownej scenie nawiązania kontaktu pomiędzy generałem Sikorskim a premierem Churchillem opowiada wspomnienie ówczesnego radcy polskiej ambasady w Londynie, Tadeusza Szumowskiego Argumenty 1968 numer 27 Dnia 17 czerwca 1940 roku zjawił się w ambasadzie dr Józef Rettinger oświadczając, że otrzymał do dyspozycji bombowiec którym uda się do Francji celem odszukania generała Sikorskiego Wyprawa doktora Rettingera powiodła się bo już następnego dnia, 18 czerwca, o godzinie 21.30, zatelefonowano z hotelu Dorchester, że generał Sikorski wzywa radcę do siebie. Dzwonił kapitan dyplomowany Jerzy Podoski, kolega Szumowskiego z Wyższej Szkoły Wojennej. Jak się okazało, generał przywiózł go jako adiutanta i tłumacza. Churchill, powiadomiony o przyjeździe Sikorskiego, prosił go o przybycie na godzinę 8.30 dnia następnego do admiralicji. Ale oddajmy teraz głos Szumowskiemu. Pierwsze po upadku Francji nieoficjalne spotkanie Sikorskiego i Churchilla odbyło się 19 czerwca 1940 roku o godzinie 8.30 w gmachu Ministerstwa Marynarki Wojennej, zwanego zwyczajowo admiralicją, w znajdującym się tam na pierwszym piętrze wielkim, obwieszonym mapami morskimi gabinecie wojskowym Churchilla. Sikorskiemu towarzyszył jako tłumacz kapitan dyplomowany Jerzy Podoski i być może dr Rettinger. Antyszambrował, oczekiwał u wejścia dr Stefan Litauer, od wielu lat korespondent Polskiej Agencji Telegraficznej w Londynie. Nie zanotowano, kto z Anglików towarzyszył premierowi brytyjskiemu. Gdy generał Sikorski pokazał się w drzwiach, Churchill, który stał koło wielkiego biurka, dość żwawym krokiem wyszedł mu naprzeciw z wyciągniętą ręką. Po bardzo serdecznym powitaniu, po wyrażeniu radości ze spotkania, Sikorski w języku francuskim, mówiąc wyraźnie i z namysłem, przedstawił cel wizyty. Przybyłem, by załatwić sprawę bezzwłocznego przewiezienia z Francji do Wielkiej Brytanii wojska polskiego, rządu i prezydenta, jak też by omówić zagadnienia związane z dalszym prowadzeniem wojny. Kapitan Podoski, od którego pochodzi ta relacja, Opowiadał w niespełna dwie godziny potem, że w Churchill'a jakby piorun strzelił. Zaczął coś bąkać, nie mógł znaleźć słów, krew mu uderzyła do głowy, oczy zajaśniały płomieniem. Wreszcie odzyskawszy głos, zaczął trząść ręką Sikorskiego i zacinając się jeszcze, począł mówić w swej wyraźnej, choć fatalnie wyspiarskiej pod względem akcentu, francusczyźnie. — Pan nie kapituluje, pan wierzy w zwycięstwo, więc razem zwyciężymy lub razem zginiemy. Bardzo długo trząsł ręką generała, a lzy ciurkiem spływały mu po policzkach, opowiadał z ogromnym przejęciem podoski. — We shall win together or die together. Together we shall win or die. — Zwyciężymy razem lub zginiemy razem. Razem zwyciężymy lub zginiemy! — powtarzał Churchill i po angielsku po parę razy. Była to scena o niewiarygodnym wprost napięciu dramatycznym. Sklonność Churchilla do les zastanowiła mnie później już na pogrzebie generała Sikorskiego. Wielki człowiek, więc widocznie i wielki grzesznik, pomyślałem wtedy. Ale wróćmy do cytowania artykułu Szumowskiego. Relacjonując dalszy przebieg owego pierwszego spotkania, Podoski opowiadał, że po opisanej emocjonalnej scenie Churchill zamienił się w lwa. Ściągniętym pośpiesznie szefom admiralicji, grzmiącym głosem wydawał rozkazy. Wszystkie dyspozycyjne jednostki po Polaków według doręczonego miszkicu. Krążownik Aretuza, stojący na redzie w Le Verdon zabierze prezydenta polskiego i rząd. Admiralowie wyszli pośpiesznie, a rozmowa toczona w języku francuskim zeszła na Francję i Związek Radziecki. Churchill używał czasem słów angielskich, podoski jako tłumacz trójjęzyczny, Musiał wyjaśniać. — Wysyłam do Moskwy w misji Krypsa — miał według Podowskiego powiedzieć Churchill. — Może i dla was mógłby on coś zrobić. Potem, jak gdyby z wahaniem, Churchill miał dorzucić. — Istnieje pewien szkopuł, inconvincions, małej zresztą wagi. My staramy się pozyskać Sowiety, podczas gdy wy jesteście z nimi w stanie wojny. Sikorski niewątpliwie zrozumiał niewyrażone implikacje i zapowiedział wystąpienie z konstruktywnymi wnioskami jeszcze tego samego dnia. Tak więc w ciągu jednej godziny odmieniły się losy Polski odzyskującej ciągłość sprawowania władzy państwowej oraz możliwość odtworzenia po raz drugi Własnej siły zbrojnej i służenia pomocą w walce podziemnej w okupowanym kraju. Także i Wielka Brytania, która po kapitulacji Francji znalazła się w położeniu rozpaczliwym, zyskała pierwszego sojusznika, takiego prawdziwego, na śmierć i życie. Niezależnie od moralnego sukursu, Churchill, nieco już wówczas zachwiany w swojej pozycji, Otrzymywał kilkadziesiąt tysięcy dobrego polskiego żołnierza. Nie do pogardzenia byli przede wszystkim polscy piloci i mechanicy, czołgiści i marynarze, inżynierowie i saperzy.